Pierwszy z Księgi jest tego rozdziału. Pierwsze wiersze. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami drzalewskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Józuego, oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je, Jeden raz, tak będziesz robił przez sześć dni. Siedmiu kapłanów nieść będzie przed skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. 16. Za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Józłe do ludu, Wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. 18. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. księgi podbojów Ziemi Obiecanej kiedy Żydzi wyszli z Egiptu w cudowny sposób co też co roku wspominają odchodząc święto Paschy tego baranka który musiał być zabity te cuda które się wydarzyły później szli przez pustynię doszli do Morza Martwego przez które przeszli i na tym jeszcze nie był koniec. Musieli przejść przez Jordan i wejść do ziemi, którą Bóg im obiecał. I tak wyjście z Egiptu jest dla nas symbolem wyjścia ze świata. Przejście przez to morze jest symbolem sztu, Natomiast przejście przez Jordan i wejście do ziemi obiecanej jest to podjęcie, tak jak słyszeliśmy w modlitwie, takiej walki dla Pana, tutaj, w tym życiu. Niektórzy też widzą w Jordanie śmierć i przejście przez Jordan, wtedy byłoby symbolem wejścia do nieba. w jednej pieśni tak jest. Przejść muszę rzekę Jordan, na drugim brzegu jest mój dom. Dla nas ta Ziemia obiecana jednak nie tyle mówi o wspaniałości nieba, co mówi o tych zmaganiach życiowych, jakie musimy tutaj przechodzić, używając wiary. I to może też i nam przynieść taki przedsmak nieba. Jeśli będziemy z Bogiem stawiać kroki, to wtedy Bóg da nam kolejne zwycięstwa. Ponieważ Chrystus, skutki śmierci Chrystusa są wielorakie. Nie tylko przygotował nam miejsce w niebie, nie tylko mamy dzisiaj pewność, że tam będziemy. Mamy wszystkie grzechy odpuszczone, mamy Ducha Świętego. Przez śmierć Chrystusa, także mamy wszystkie możliwości ku temu, żeby w tym życiu zwyciężać. Czyli uwalniać się od grzechów, które ciągle jeszcze w nas tkwią. Także, żeby kiedy pojawią się jakieś problemy, czy takie życiowe zmagania, żeby przez to przejść z Bogiem, w sposób zwycięski. I możemy się czegoś nauczyć właśnie z tej księgi, patrząc w jaki sposób lud izraelski ten prowadził, w jaki sposób zwyciężali, albo też dlaczego przegrywali. To wszystko możemy w tej księdze znaleźć. W ogóle to, że mieli tam iść, pochodziło od Boga, bo to Bóg im nakazał właśnie iść do tej ziemi, to On im te granice wytyczył, ale nie było to tak, że weszli do, tego, do tej ziemi, która już była przygotowana dla nich, oni musieli tam walczyć. Mówiąc po prostu, dla nas dzisiaj była to wojna. Musieli iść i zabijać. Dla wielu ludzi to nie pasuje do obrazu Boga, który jest miłością, ale można to wytłumaczyć w ten sposób, że to Bóg decyduje o tym, czy ktoś żyje, czy nie, albo jak długo żyje. W tym wypadku używał akurat tego ludu izraelskiego, żeby życie tych bezbożnych ludzi zakończyć. Byli to ludzie ekstremalnie bezbożni. Wiele ich grzechów jest opisanych też. I Też jest wezwanie, żeby... Żydzi nie, nie robili tego, co te narody, przy, które przed nimi Bóg wypędza, a więc były to ekstremalnie niemoralne narody, ekstremalnie bezbożne, babochwalcze, składające swoje dzieci w ofierze bożką. Bóg postanowił te narody wyniszczyć. I dlatego też naród izraelski te wojny prowadził. Te miasta, które oni zdobywali, były obłożone klątwą. To znaczy, że nic z tego nie miało pozostać. Musieli wybić wszystkich ludzi, nie, mieli, nie mogli niczego wziąć. To oznacza, że dla nas jako ludzi wierzących to też oznacza, że my od tych rzeczy grzesznych, światowych, musimy wstronić, unikać ich, uciekać od tego. Tak jak to jest napisane, 6 rozdział, 18 wiersz. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą. I abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela. Tak stało się właśnie, że... Z Jerycha. pewien człowiek o imieniu Achan, coś wziął i to stało się powodem, że cały Izrael poniósł klęskę pod Aj, które było słabe, mniejsze. <śmiech> A jednak okazuje się, że to Bóg daje nawet i małe zwycięstwo. Na pewno uczymy się z tej księgi. I tego, że my w naszym życiu też musimy prowadzić takie zmagania. Przekraczając swoje własne ja, albo grzechy, które się nas trzymają. Że możemy mieć czasem jakiegoś wroga, który nas prześladuje i musimy się z tym zmagać. I to może trwać długo. Tak jak była ta wojna. Jozłego Jest napisane 11 rozdział, 18 wiersz. Wojna, którą prowadził Jozuę ze wszystkimi tymi królami, była długotrwała. Ale dalej też czytamy 20 wiersz, bo Pan to sprawił, że serce ich było twarde. A więc, jeśli mamy kogoś, kto jest bardzo przeciwko nam nastawiony, musimy też i to przyjąć. To jest od Pana jako zadanie, żeby to. Wybierze przejść. To znaczy, że przez może długotrwałą modlitwę i dobre świadectwo można tego wroga zdobyć dla Pana. Ale jest też i druga strona. To kiedyś brat Jan senior opowiadał, że kiedy przyjechali bracia, nie wiem skąd, bracia we wierze przyjechali do Adolfa Hebisza, to poszli do sąsiadów zapytać, jakim sąsiadem jest Adolf Hebisz. I to bardzo tego brata zdenerwowało. Przyjechali bracia, a poszli do sąsiadów zapytać, jakim on jest sąsiadem. I to też daje do myślenia, że problemy mogą być też po naszej stronie. Nie zawsze winni są ci, którzy są za płotem. Ale i to we wierze można przejść. Znane jest świadectwo pewnego brata, chyba to było w Chinach, któremu, który miał pole ryżowe i sąsiad, tam były kanały, spuszczał tę wodę z pola, które było wyżej. To było pole wierzącego człowieka, na swoje pole, więc jego było nawodnione, a tego wierzącego sąsiada nie. I wtedy on nie wiedział, co ma zrobić. I bracia poradzili mu, żeby napełnił, bo to była też jakaś ciężka praca, napełnił to i swoje, i jego pole. I to dopiero zdobyło serce tego sąsiada, który był niżej. Jest to duchowe zmaganie. Bóg w naszym życiu też i stawia nas w takich sytuacjach, które być może nas przekraczają, ale jest to tak, jak i ci e, olbrzymi, e, których e, pokonywali e, Izraelici, e, a więc ludzie, którzy byli więksi niż inni, że jednak e, Bóg e, dał ich e, pokonać. Sprawy, które nas przerastają. Tak zrobił Kaleb, to jest 15 rozdział Księgi Jezułego. Warto zaznaczyć, że on wtedy miał już 85 lat. To 14 rozdział, wiersz 10 nam mówi. I oto teraz mam lat 85. Kiedy miałem 45. urodziny, to ten wiersz właśnie był dla mnie takim wierszem na urodziny. Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat. Ale już 3 lata minęły, teraz czekam na te 85. I ten kaleb mówi. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Oczywiście każdy może powiedzieć, kiedy ma się 85, jest się o wiele słabszy niż kiedy ma się 45. Ale jeśli my popatrzymy na duchowe siły... To ten duchowy człowiek, co o Boże mówi, wzmacnia się z każdym dniem. To oznacza, że człowiek, który ma 85 lat, nie jest słaby duchowo, albo o wiele słabszy niż ten, który ma 45. Wręcz odwrotnie. Powinien być o wiele mocniejszy, bo się wzmacnia przez te wszystkie lata. A więc jeśli robimy to, do czego Bóg nas powołał, to jesteśmy coraz mocniejsi z biegiem czasu. I tenże Kaleb... <śmiech> który bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem, jak mówi nam 14 wiersz, 14 rozdziału, to czytamy to w 15 rozdziale. Może 13 wiersz przeczytam. Kalebowi zaś synowi Jechunnego nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana danego Jezłemu, mianowicie miasto Ardy, ojca Anakitów, to jest Hebron. A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Przeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitu. Anakici to właśnie byli olbrzymi. Tu mam gdzieś zapisane ich, znaczenie tych imion. Trzynasty rozdział. Jeszcze raz są wymienieni. Poszli przez Negev i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. Achiman oznacza brat prawicy, Szeszaj ma kilka znaczeń, między innymi oznacza to szlachetny i Talmaj oznacza zmarszczka. E Ktoś to zauważył, że to są do dzisiaj nasi wrogowie. W tym znaczeniu, że ten Talmaj, czyli to jest, jeśli zmarszczkę przypiszemy, starości, więc to jest coś, co w naszej kulturze jest na wysokim poziomie, że wszyscy chcą być zawsze młodzi. Kobieta, choćby miała 80 lat, musi wyglądać, jakby miała 20. Nawet są farby do włosów dla mężczyzn, bo nie wypada być siłym. Więc jest kult młodości, kult świeżości, siły. Nie wypada być starym czy słabym. I tu widzimy tego Talmaja, potomka Anaka, zmarszczka. To jest coś, taki wróg, który trzeba pokonać. To jest, widzimy w naszej kulturze, takie coś powstało. Ten szlachetny to możemy powiedzieć kult jakiejś wiedzy, czy wykształcenia, że ludzie na wysokim poziomie są znacznie bardziej cenieni, a więc szeszaj. nie przypadkiem to też oznacza liczbę sześć. To także jako ludzie wierzący musimy rozróżniać. Brat Weber w Katowicach nawet to powiedział, że kiedy zaczął odwiedzać zbory, to wtedy go często pytali, ile ma lat i jakiego jest zawody. I mówi, na początku bardzo grzecznie na to odpowiadał, ale potem stwierdził, że to jest takie coś, że próbuje się oceniać jego służbę przez to, ile ma lat i przez to, jaką wykonuje pracę. To także jest coś takiego ludzkiego w nas, co musimy pokonać w naszym myśleniu. Ten brat prawicy może to trudniej jakoś odnieść do czegoś. Powiedzmy sobie, jeśli jest to szczególne błogosławieństwo, jeśli to jest ten, który jest pierwszy, ten pierworodny może wskazywać, to znaczy, że to jest ten, który jest szczególnie wybrany, czy ten, który ma więcej niż inni. A więc pewne życiowe przywileje, może dobre urodzenie, może jeszcze jakieś coś innego, co należy się z racji urodzenia. Także jest to ludzkie i to także, jako ludzie wierzący, powinniśmy od tych spraw być wolni. Jeśli mówimy o uwalnianiu się od grzechów, to musimy przyznać, są, są też takie, o których wiemy, ale nie potrafimy tego zostawić. Yy, I to widzimy na przykład w XVI rozdziale, albo w XV rozdziale Księgi Jozuego, ostatni wiersz, gdzie jest mowa o plemieniu Judy. Lecz Jebuzejczyków mieszkających w Jerozolemie nie mogli synowie Judy wypędzić. Jebuzejczycy mieszkają z synami Judy w Jerozolemie do dnia dzisiejszego. Albo też szesnasty rozdział, potomkowie Efraima, dziesiąty wiersz. Lecz nie wypędzili kananejczyków, którzy mieszkali w gezer. Także kananejczycy mieszkają wśród Efraima do dnia dzisiejszego, ale odrabiają pańszczyznę. Czyli może to jest taki grzech, który jest pod kontrolą, ale jest. Może ktoś grzeszy, ale tylko raz tygodniu pozwala sobie na to, ale nie jest to jawne. Podobnie 17 rozdział, 13 wiersz plemię Manassesa, 12 wiersz. Lecz synowie Manassesa nie mogli objąć posiadanie tych miast i Kananejczycy zdołali utrzymać się w tej ziemi. Gdy jednak synowie Izraelscy się wzmocnili, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili. Widzimy, że i to się powtarza w następnych rozdziałach, e, okazuje się, że e, mimo tego, że Bóg był z nimi, mimo tego, że e, walczyli, to jednak e, były miasta, czy też ludy, z którymi nie mogli sobie e, poradzić. E, czy to tak musi być? Tu jest napisane, gdy synowie Izraelisty się wzmocnili. A więc jeśli brakuje duchowej siły, pozostaje też i w naszym życiu coś, co Boga nie chwali, a może innych gorszych. Może nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale kiedy się wzmocnimy, pozostawimy to. Jeden brat kiedyś to było dosłownie... Na drugi dzień po nawróceniu, kiedy jeszcze byłem w Niemczech, to jeden brat powiedział, że on pierwszy raz na zgromadzenie poszedł w krótkich spodenkach. To był dojrzały człowiek. No ale nie widział tego, że to w ogóle y, nie pasuje. To tylko taki banalny przykład. Są rzeczy, z którymi y, z czasem wzrostu we wierze y, no, radzimy sobie, czy wychodzimy z tego. Z pewnego sposobu myślenia, czy zachowania. to zwycięstwo nad może jeszcze wrócę do tego nad tym Jerychem było ewidentnie od Boga nieraz takie gdzieś się rzeczy pokazują, że to były wibracje od tych trąb że to jakieś fale były dźwiękowe, które spowodowały zburzenie tego miasta ale to nad prawami fizyki jest Bóg oni mieli po prostu zrobić to, co Bóg powiedział. Okrążyć y, przez sześć dni jeden raz, czy każdego dnia jeden raz, i siódmego dnia siedem razy, potem zatrąbili, podnieśli okrzyk, mury runęły. Każdy przed siebie, czyli nie tylko w jednym punkcie te mury runęły, ale całe mury y, dookoła tego miasta y, zawaliły się. Y, czytamy w liście do Hebrajczyków, że przez wiarę upadły mury Jerycha. Tak, jedenasty rozdział, 30 gier Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez siedem dni. To dowód tego, że to Bóg zadziałał. I na pewno też i możemy powiedzieć w naszym życiu też są, mogą zdarzyć się tego rodzaju jakieś sprawy, które wydają się jak takie obwarowane miasto. Nie da rady tego pokonać, wejść, ani zdobyć, ale Bóg sprawia że nawet tego rodzaju mury potrafią runąć. Nie zawsze Bóg przeznacza nam zadania zgodne z naszymi zdolnościami. Mojżesz nie nadawał się na przywódcę, bo był bardzo cichy i skromny, a jednak to właśnie Jego Bóg wybrał, a nie kogo innego. Jozue kto był przywódcą i to dowódcą wojskowym. Ale widzimy ile razy, nie tylko w pierwszym rozdziale, kiedy czyta się Księgu Jezułego, w późniejszych rozdziałach także, przy okazji tych kolejnych e, e, podbojów, e, ciągle Bóg mówił e, do niego, bądź mocny i mężny. Gdyby on był takim bohaterem sam w sobie, to by tego nie trzeba było mówić. E, on musiał być bojaźliwy. Dlatego tyle razy ciągle Bóg to mu powtarza. Tylko bądź mocny i mężny. I Bóg błogosławił im i te kolejne terytoria były zdobywane. Jest taka też i ciekawa rzecz w tym, że te dwa i pół plemienia pozostały przed Jordanem. Był to ich ludzki wybór bo tam były piękne pastwiska, pozostali tam. E, oczywiście wszyscy mieli przejść przez Jordan, jednak te dwa plemienia i pół Manassesa postanowiły pozostać tam. Bóg i na to przystał. To też jest symbol takich wierzących ludzi, którzy nie korzystają ze wszystkich obietnic bożych. Są tacy, którzy powiedzą, tu nam jest dobrze. Ich potomkowie też tak już pozostali przed nimi. A więc potem rodzi się drugie pokolenie, które mówi, no nasi ojcowie tak tu mieszkali, my też będziemy mieszkać. Czy tak wybierze? też się mówi, nasi ojcowie to robili, my też będziemy to robić. Ale pierwszą myślą Boga nie było to, żeby część plemion została przed Jordanem. Oni wszyscy mieli przejść przed Jordanem. Który się nawet w cudowny sposób rozstąpił przed nimi. Nawet te kamienie zostały wybrane z koryta rzeki po to, żeby być tego symbolem. Ciekaw jestem, czy to aż do dnia dzisiejszego te kamienie są widoczne. Mamy też i ciekawy przykład tej, tego aksy córki Kaleba, Bóg Kaleb obiecał, kto zdobędzie Kiria Sefer i zajm, zajmie je, dam aksę moją córkę za żonę. Wtedy był czas, kiedy to ojcowie decydowali, kto, kto będzie mężem córki. Rodzice aranżowali małżeństwa. swoim drogą, ja też pytałem się mojego teścia, czy mogę wziąć Krysię za żonę. To nie było tak, że oznajmiłem, że już żeśmy się zaręczyli, tylko przyszedłem zapytać. Zgodził się. I tutaj jest właśnie ta ciekawa rzecz, że skoro był to dar, była to jego na pewno ukochana córka, ale czytamy, że dał jej suchą ziemię. Właściwie taki, można powiedzieć, dziwny prezent, prezent, z którego tak za bardzo ta córka się nie ucieszyła. I mówi nawet z pewną pretensją, 19 wiersz 15 rozdziału: Daj mi wiano, skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej wtedy górne i dolne źródła. Czy my to możemy duchowo zinterpretować? Możemy na przykład w ten sposób, że Bóg czasem daje nam coś, co wydaje się nam niezbyt dobre. Ale dlaczego? Przecież mógłby dać to, co najlepsze. Właściwie to on zawsze daje to, co najlepsze, ale chodzi o to, że ona przyszła go prosić. Więc. Jednym z powodów, dla go właśnie to dał, nie było to, że Kaleb był skąpy, e, tylko e, po prostu czekał i na to. Ona przyszła i go poprosiła. E, może i tak być między nami a Bogiem, że jeśli Bóg e, daje nam jakiś dar, z którego nie jesteśmy zadowoleni, możemy prosić o więcej. E, Dawid, który e, zgrzeszył, to do niego prorok mówi, a gdyby to było mało, dałbym więcej niż to. Chodzi o to, że Dawid wziął to w sposób zły, przez grzech. Wystarczyło, żeby zwrócił się do Boga. A więc Bóg jest hojny i okazuje łaskę za łaską, jak czytamy też w Nowym Testamencie, z którego wzięliśmy łaskę za łaską. Mamy też i przykład w 17 rozdziale. Józef 17 rozdział. 14 wiersz. Rzekli synowie Józefa do Józefa: Dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo? Przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił. I rzekł do nich Jozłow, jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi peryzyjczyków, refaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne. I odpowiedzieli synowi Józefa, góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy mieszkający na równinie, zarówno ci w Betrzeanie i jego osadach, jak i ci w dolinie Jezrel, posiadają żelazne wozy. I rzekł Józef do Rody Józefa, do Efraima i Manasesa. Jesteście licznym ludem i macie wielką siłę. Będziecie więc mieli nie jeden tylko wylosowany dział, lecz będziecie mieli także góry. A ponieważ to jest las, więc wykarczujcie go i posiądziecie go aż do jego krańców. Gdyż wypędzicie Kanonejczyków, chociaż mają oni żelazne wozy i są silni. Znaczy, że dostali dział, w którym musieli jeszcze dużo się napracować, żeby coś osiągnąć. Nie dość, że mieli, były to góry, nie dość, że był to las, to jeszcze do tego mieszkali tam ludzie, którzy mieli żelazne wozy, a więc była to jakoś dobrze uzbrojona armia. Potrójna trudność ale Jozłę, który tutaj występuje w imieniu Pana, mówi, tak jakby w skrócie mówiąc, dacie sobie ranę. Posiądziecie Go, aż do Jego krańców. To myślę, że i dla nas obecnie żyjących też jest wskazanie, z Bogiem damy sobie ranę. Albo Pan sprawi, że podniesiemy zwycięstwo w Bogu. Kiedyś pytałem jednego brata, jakie jest właściwie znaczenie tego podziału tej ziemi. Bo to nie chodzi tylko o to, że każde plemię miało jak gdyby swój, swój kawałek ziemi chodzi o duchowe znaczenie, ten brat podpowiedział, że on to widzi, że te, te konkretne działy losowane ziemi oznaczają zbory. Czyli, że zbory mają akurat pewien, pewien swój zakres, nie wiem, lokalny zbór miejscowy. Ludzie, którzy się z danego miejsca nawracają, my akurat w tym rejonie ewangelizujemy, że jest to odniesienie po prostu do zborów. Można to w ten sposób odczytać. Na pewno też i tak można spojrzeć na ten podział ziemi, że każde plemię to jakby konkretny zbór. Jedne były bliżej siebie, inne, inne dalej od siebie. Jest też tak, że plemię Benjamina miało swój dział w obrębie ziemi Judy. To jest ciekawy przykład. Mogą być takie zbory, które są zasilane, podtrzymywane przez inny, większy zbór. W taką sytuację możemy widzieć teraz, sytuację zboru w Warszawie. Że kilka zborów w zasadzie podtrzymuje ten jeden mały, czy słaby zbór. I tak też może być. Możemy to widzieć też jako życie pojedynczego wierzącego że y, człowiek, który jest słaby we wierze, tak jak przykład tego plemienia Beniamin, jest podtrzymywany przez tego mocniejszego we wierze, że tamten go zachęca, poucza, prowadzi, może nawet czasem podejmuje za niego jakieś ważne decyzje. Do pewnego momentu tak może być, jednak y, ten słaby w końcu powinien też stawać się mocniejszy. Y, y, jeszcze mówiąc na temat tego podziału można i to powiedzieć, że nieraz te granice, kiedy patrzy się na nie, ponieważ kiedy czytamy to nam niewiele mówi skąd, dokąd ta granica biegnie, ale kiedy patrzy się na mapę to widać, że nieraz to jest prosta linia, kiedy indziej widać, że to jest takie bardzo pozałamywane, taka kręta granica. Oczywiście to może mieć znaczenie lub nie, ale gdybyśmy chcieli to znowu wziąć coś z tego to powiedzmy sobie, że pomiędzy pewnymi wierzącymi sprawy zwykle układają się gładko, pomiędzy innymi nie. I to też zależy znowu od każdej ze stron jak się ta granica kształtuje. Ta krzywa granica, powiedzmy, między mną a Adamem jest taka sama, jak między Adamem a mną. To nie, można powiedzieć, jest tylko jego sprawa, że ta granica jest taka krzywa. Bo to jest też moja sprawa. A więc to, w tym i też to możemy widzieć, że w jaki sposób te granice pomiędzy nami przebiegają, zależy od dwóch stron, nie tylko od jednej. Tu potrzebujemy znowu na Boży sposób postępować, żeby te granice były proste, czy też gładkie. A więc my jako zgromadzenie też możemy powiedzieć, że jesteśmy taką armią Pana, która zdobywa. Ewangelizacja też jest zdobywaniem, można powiedzieć, tej ziemi dla Pana. Tutaj czytamy w 18 rozdziale e, pierwszy wiersz, i zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo i umieścił tam namiot zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity. Widzimy, że e, zbór, czy namiot zgromadzenia, symbol obecności Bożej, tak jak zgromadzenie teraz, jest e, stanął w miejscu gdzie już tych wrogów nie było. Kraj był już podbity. To Bóg sprawił, że to miejsce już było wolne. Tak to jest, że to Pan sprawił, że tu w tym mieście i w tym miejscu możemy się zgromadzać. Na tyle tej mocy duchowej Pan udzielił. Ale na tym nie koniec. Dalej powinniśmy walczyć dla Pana. Musimy może i to zauważyć, że w ogóle to, że istnieje zgromadzenie, to jest skutek ofiary Chrystusa na krzyżu. To, że należymy do zgromadzenia, do wybranych Pana, to jest rzeczywiście zasługa Chrystusa. Dlatego zgromadzenie powinno mieć też wielkie miejsce w naszych sercach. Jest to Jego dzieło. <śmiech> Na koniec jedna myśl jeszcze, że oprócz tego, że te plemiona miały swoją ziemię, trzeba i to zauważyć, że plemię Lewiego, Lewici nie otrzymali swego działu czyli nie było terytorium czy ziemi Lewitów. Owszem, były miasta, w których lewici mieszkali, wraz z pastwistkami, z pastwistkami. To znaczy, że oni też mieli jakąś swoją małą własność. Tym niemniej nie było e, terytorium, nie było działu, e, który należał do lewity, tak jak, mieli to, e, jak miało to plemię Judy, czy plemię e, Manassesa, czy inne. E, bo ich jest napisane, działem jest Pan. Czyli oni bardziej byli skupieni na samym Panu, na służbie dla Pana, niż na tym terytorium, w którym, którym mieszkamy. To też charakteryzuje na pewno i nas wierzących dzisiaj, gdzie my ciągle mówimy, że nasza Ojczyzna jest w niebie, że tu jesteśmy tylko przychodniami, to znaczy, że rzeczywiście nasze serca są zwrócone przede wszystkim do tego, żeby żyć dla Pana, i to oznacza też i e, większą wolność, jeśli chodzi o sprawy tego świata. E, i, e, były też miasta schronienia, sześć miast, to 20 rozdział księgi złego mówi e, Trzy przed Jordanem, trzy za Jordanem. Miasta, w których mógł się schronić ten, który w nieumyślny sposób e, popełnił coś złego. Który nieumyślnie kogoś zabił czy zranił, i zanim sprawa się wyjaśniła, mógł tam się schronić. To jest też przykład, jak Bóg jest łaskawy już wtedy, w tamtym czasie, jak działał. I ostatnie zdanie na koniec chciałem przeczytać z Łyżce do Rzymian, z ósmego rozdziału.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 przez Tego, który nas umiłował. Albo też inny tłumaczenie. mówię. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Przez Tego, który nas umiłował. Tutaj chodzi nie tylko o samo zwycięstwo, ale o sposób tego zwycięstwa. Że to jest przez rozłożenie na łopatki. Albo tak jak armia wraca prowadząc jeńców za sobą. Czyli jest to takie, taka parada zwycięstwa. A więc w tym wszystkim zwyciężamy, czy jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował. A więc możliwość dla każdego wierzącego jest, żeby jeszcze więcej pokonać jakąś sprawę, czy może jakiś grzech, czy może coś innego, co tkwi i przeszkadza nam. Jest też takie zdanie, które Teraz mi się przypomniało. 2 Zdokoryntian, 10 rozdział, trzeci wiersz. 2 Zdokoryntian, 10 rozdział, trzeci wiersz. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz Boga. Ma moc burzenia parowni. Nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. I to właśnie e, jest e, życzeniem, e, żeby każdy z nas mógł w swoim życiu prowadzić ten dobry bój e, wiary i zwyciężać dla Pana. E, przez wiarę runęły mury Rycha i przez wiarę też i każde inne mury Chciałem tutaj przy okazji też i wspomnieć Mojżesza Który, jak już był wspominany Że nie był, był mężem skromnym i niewymownym To jednak Bóg użył go Jako tego wodza ludu Jako tego największego z proroków i on na początku myślał, że z faraonem sprawy będą się układać bardzo wspaniale. I myślał, że to będzie szło gładko. Kiedy idzie z Bogiem w danej sprawie, to nie będzie żadnych może być przeszkód. I tak w piątym rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej mamy, kiedy on pierwszy raz staje przed faraonem. To y, oczywiście y, z powodu tego, ja nie chcę tutaj tego czytać, y, każdy z nas to może sobie sam sprawdzić. Myślę, że to zresztą znamy, bo to jest tak historia może być znana, że kiedy on przyszedł pierwszy raz do Faraona i powiedział wypuść mój, mój lud, y, to wtedy y, Faraon nałożył, na y, Izraelitów y, możemy powiedzieć ciężką pracę jeszcze utrudnił tą sytuację aby poszli i zbierali słomę y, z, i nie dał im Faraon po prostu do wyrabiania cegieł i jeszcze nałożył tą samą ilość cegieł także y, pierwszym razem kiedy, Fara, kiedy może być, Mojżesz poszedł, poszedł do Faraona to y, Faraon utrudnił sytuację i Mojżesz z tego powodu y, był może powiedzieć, taki, może wiedzieć, rozpaczony w tej sytuacji, bo kiedy, kiedy, może wiedzieć, nadzorcy izraelscy poszli do faraona, mówiąc, dlaczego tak postąpiłeś ze sługami swymi, i faraon im powiedział, że, że właśnie, że nie dam wam słomy, idźcie i pracujcie, jeszcze wam się nic nie odejmie, to wtedy oni odchodzili i wyszli. Kiedy wychodzili od faraona ci nadzorcy izraelscy, to wtedy z nimi spotkał się Mojżesz i mówi, yy, mój, mówią oni do Mojżesza tak, niech wejrzy Pan na was, to ja czytam teraz 21 wiersz 5 rozdziału, i osądzi, żeście nas tak zochydzili, u faraona i jego sług, włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego włożyłeś wyrządziłeś złotemu ludowi dlaczego mnie tu posłałeś wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego Pani, ja tutaj yy, tak sugeruję tutaj to, że Mojżesz został wystawiony na próbę przez Boga i on yy, za pierwszym razem myślał, że wszystko będzie gładko i super szło w tej sprawie, ale z diabłem nie da się walczyć tak gładko, że bez Boga nie jesteśmy w stanie w ogóle walczyć z szatanem i dlatego yy, ta modlitwa Mojżesza i sytuacja, która tutaj wynikła z tego, że on myślał, że pójdzie i powie i yy, widział, widział taką ludzką stronę tej, tej sytuacji, yy, to po prostu wszystko będzie gładko szło, dlatego że jest upoważniony przez Boga. Ale jednak widzimy, że i w tej sytuacji musiał mieć, widzieć po prostu cały powiedzieć, mechanizm Faraona, który działa i który ma wielką siłę nad każdym sercem ludzkim. I on wtedy właśnie ponownie jest napisany, zwraca się do Boga. I od tego czasu już, można powiedzieć, sprawy idą gładko. Dopiero od tego czasu. A za pierwszym razem Bóg jakby wystawia go na próbę, żeby On, nie zapomniał on o tym, że po prostu, że Bóg jest w pierwszej kolejności. Faraon jest przeciwnikiem wielkim, i cały może wiedzieć świat jest wielkim przeciwnikiem w stosunku do nas. Ale kiedy chodzimy z Bogiem, i kiedy każdą sprawę może wiedzieć z Bogiem, może wiedzieć, yy, czynimy, to jednak po prostu On nam w tym wszystkim pomaga. I wiemy, że najpierw. Najpierw, można powiedzieć, Mojżesz potrzebował przecież Aarona, żeby był jego, może powiedzieć, prorokiem, czy mówcą, ale później już nie potrzebował. Przez, przez całą, można powiedzieć, służbę Mojżesza na pustyni z ludem, przecież nie widzimy Aarona, kiedy przemawia do ludu, tylko sam Mojżesz występuje przed ludem, także i nawet i ten problem u Mojżesza zginął, chociaż sam był człowiekiem skromnym i nie chciał, jakby, może powiedzieć, taką, z takim, powiem tak, z takim walczącym sercem wystąpić przed ludem i powiedzieć, co to ja nie jestem. On był jednak, miał skromność i wymawiał się tym, ale jednak Bóg użył go, ze względu na to, że po prostu, że on yy, nie walczył sam. Bóg był z nim. I to też nam powinno yy, jakbym powiedzieć, wskazać taką sytuację, że daną sprawę, czy dane miejsce, czy daną sytuację nie powinniśmy yy, tak yy, yy, iść swoimi własnymi siłami. Kochani, kiedy ja pierwszy raz pojechałem rozdawać kalendarze w Szajkowie, to jest lata temu, jeden dom, drugi dom, trzeci dom, po prostu jak mnie, może być, powyzywali, to po prostu już więcej razy do Szajkowa nie pojechałem. Ale wiecie, że dalej rozdawałem kalendarze na miejscu. Także, także widzicie, to jest, może czasami tak człowiek po prostu myśli, że Zacznie, może powiedzieć, rzecz, która nie jest od Boga, i swoimi własnymi siłami chce coś zrobić. I diabeł postawi, może powiedzieć, przeciwności to po prostu nas całkowicie, może powiedzieć, powali, ale jednak, kiedy zwrócimy się do Boga w danej sprawie, to, yy, to możemy po prostu iść dalej z Bogiem i czynić rzeczy, które, yy, które yy, Bóg pieczętuje, które Bóg czyni. I y, ta modlitwa pierwsza do Boga, znaczy modlitwa Mojżesza, pierwszy raz do Boga, kiedy On widział po prostu problem, jest y, dla nas też wskazaniem, abyśmy właśnie zauważyli problem, modlili się w danej sprawie, w tym problemie i dalej po prostu szli z Bogiem. Żebyśmy czasami y, nie stało się tak, że y, widzimy problem, z, po prostu sytuacja, można powiedzieć, przerasta nas i odwracamy się całkowicie. Nie umiem sobie dać rady. To tutaj nam pokazuje, że właśnie y, Mojżesz od razu zwrócił się do Boga. Bóg mu dał. Jeszcze raz może być zapewnienie, że On jednak wyprowadzi ten naród z tej ziemi i że y, mamy działać dalej, można powiedzieć, w Bożym w tej Bożej Walce, bo to jest Boża Walka, obojętnie co by to nie było, kochani, czy, yy, czy pieczenie ciasta, czy może sprzątanie w zgromadzeniu, czy cokolwiek by to nie było, kochani, wszystko jest Bożą Walką. Czy jeżdżenie do więzienia, czy może wiedzieć chodzenie od domu do domu i może wiedzieć i rozdawanie zaproszeń, to wszystko jest Boża Walka. Każdy ma swoją Bożą Walkę. I nie możemy, może powiedzieć, teraz powiedzieć, że jeden robi więcej, drugi mniej. Każdy z nas, jeżeli to bierze od Boga, to po prostu to jest najlepsza rzecz. Jozue yy, nie, dobrze, Kaleb był mężem, który po prostu który nie stawał w miejscu Mojżesza. Mojżesz nie był mężem, który stawał w miejscu Jozuego. Yy, Bóg po prostu dał im swoje, powiedzieć, miejsce w danym, na, danym, na, danym, na danym miejscu i oni po prostu wykonywali to. I tak samo i my. Mamy, mamy być mężami i niewiastami, którzy po prostu wykonują tą Bożą pracę w tym miejscu i w tym zakresie, który Bóg nam dał. Dlatego chciejmy to robić i nie bądźmy Ludźmi, którzy yy, nie chcieliśmy robić tego, co inny brat robi. Bo to mi się by podobało i może by było troszeczkę lepsze, albo, albo byłoby yy, inaczej. Yy, Bóg nas powołał, że mamy milczeć, to mamy milczeć. Bóg nas powołał, że mamy się modlić, to mamy się modlić. Bóg nas powołał do tego, żeby mówić, to mamy mówić. I dlatego yy, Bóg nas powołał do tego, że mamy gotować, to mamy gotować. I to też jest służba. Także każda służba yy, w naszym życiu ma być taka, żebyśmy ją też i modlili. Jeżeli Bóg nas powoła do tego, żebyśmy dzieci wychowywali, to mamy dzieci wychowywać. No i każda rzecz po prostu, jeżeli czy, czy, czynimy dla Boga, to diabeł po prostu nie ma y, prawa, wstępu, y, oczywiście ma prawo, tylko że po prostu, że możemy y, z Bogiem ją, możemy powiedzieć, zwalczyć i możemy powiedzieć być zwycięzcami, tak jak żeśmy słyszeli na końcu. jeszcze w kontekście tego Jezłego, Księgi Jozłego myślę, że warto, żebyśmy wzięli pod uwagę pierwszy list Jana, piąty rozdział. I tu są takie końcowe wiersze, które nam pokazują pewną regułę. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy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 i tutaj temu odpowiada ta myśl, że każde dziecko Boże już ma prawo uważać, że yy, no, jego naturą jest niegrzeszenie. Czyli wiemy, że jeśli Duch Święty mieszka w nas, to On nas do grzechu nie prowadzi. To jest stan wzorcowy, stan idealny. Czyli wchodzimy przez Jordan do ziemi obiecanej i ona jest nasza. Te grzechy, które jednak w praktyce się pojawiały w przypadku Izraela i również pojawiają się w naszym praktycznym chodzeniu, yy, wynikają z tego, że właśnie poruszamy się w tym świecie, który tkwi w niegodziwości. I czasami zwalczając w duchowy sposób bezpośrednio tą niegodziwość, u siebie i starając się tą ziemię poddać pod Boże panowanie, yy, mamy trudności. I wtedy odpowiedzią jest to, że mamy wzorzec. 20 wiersz Syn Boży dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Lekarstwem właśnie na te nasze słabości w opanowywaniu tych ścieżek, które nam Bóg wyznaczył, jest to, żeby skoncentrować się na Synu Bożym, jaki On jest i poznawać Go i takim, jakim On był, chodząc tu na ziemi, i jakim On jest co do charakteru, jakim Go Pismo przedstawia nam. Żebyśmy nie tworzyli sobie też fałszywych obrazów Chrystusa przed tym, Przestrzega nas 21 wiersz. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów albo bożków. Jeżeli sobie zatracimy prawidłowy obraz Boga, wtedy mamy obraz bożka w głowie i inne wymagania ma Bożek wobec nas, a inne wymagania ma od nas Bóg. Bóg prawdziwy. I właśnie On chce nas przypodobać do obrazu Syna Jego. Czyli jeśli będziemy coraz bardziej brać miarę, jaki jest Pan Jezus Chrystus, Syn Boży i tylko gonić za tym, żeby się upodabniać do Niego, tą ziemię będzie nam łatwiej podbić. 254